Wydawnictwo Nowik oraz Press Media prezentują Maciej Nowak Operacja Lawina Dzieje przemilczanej zbrodni UB Wstęp to jedno z największych osiągnięć aparatu bezpieczeństwa. Ta zbrodnia pokazuje prawdziwe oblicze rodzącej się władzy ludowej. Powiedział o operacji lawina Janusz Krupski, kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdy we wrześniu 2008 roku stał pod krzyżem na polanie w Baruckim Lesie. Co najmniej 150 osób. To liczba ustalona przez IPN, partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych spod Beskidzia, we wrześniu 1946 roku wsiadło na ciężarówki. Z przekonaniem, że jadą rozpocząć nowe życie, wyruszyli w kierunku Opolszczyzny. To miał być ich przystanek w drodze na zachód. Pierwszy postój okazał się także ostatnim. Dokładna liczba zamordowanych przez UB jest trudna do ustalenia ze względu na konspiracyjny charakter zgrupowania Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Operacja Lawina była jedną z największych pod względem liczby ofiar prowokacji UB, eksterminacją, bez jakiegokolwiek postępowania sądowego. Z punktu widzenia władz było to rozwiązanie szybkie i ostateczne. Ale dla rodzin był to trudny do opisania niepokój. Dziesiątki lat bez wiedzy o tym, co się stało z ich najbliższymi. Żyli w przekonaniu, że ich ojcowie, bracia, synowie Dotarli na zachód urządzili się i piszą listy, ale te przechwytuje UB i dlatego nie docierają do adresatów. Niniejsza książka jest próbą rekonstrukcji zdarzeń, opartą na dostępnych materiałach, zaprotokołowanych zeznaniach i rozmowach z żyjącymi jeszcze świadkami tamtych wydarzeń. Pokazuje nie tyle historię całego oddziału Bartka, co losy poszczególnych osób. Owa rekonstrukcja nie jest pozbawiona luk. Nie da się ich zapełnić z powodu braku dokumentów i niepamięci świadków zdarzeń, co nie powinno dziwić, gdyż minęło już ponad sześćdziesiąt sześć lat od tamtych wydarzeń. Prokurator Piotr Nalepa z Katowickiego IPN wyliczył, że wyjechać mogło nawet sześć transportów. Pierwszy wyruszył na zachód drugiego, a ostatni 26 września 1946 roku. Wszystkie dowody zgromadzone w śledztwie wskazują na to, że ziemie województwa opolskiego kryją masowe groby. Wszystkich jadących na ciężarówkach spotkał taki sam los, ale żadnej z mogił do dzisiaj nie udało się odnaleźć. Chyba jest to już niemożliwe. Władysław Foksa, jeden z partyzantów Bartka, wierzy nadal, że groby jego towarzyszy broni uda się odkopać. Jednak wcześniej muszą zostać udostępnione rosyjskie archiwa. Ówczesna władza postarała się o to, by dokumenty albo zniszczyć, albo zabezpieczyć w taki sposób, by długo nie ujrzały światła dziennego. Mogą być w rosyjskich archiwach, gdyż cała akcja kierowana była z Moskwy. Powiedzmy sobie szczerze, że polska władza nie była wówczas jeszcze do takich rzeczy przygotowana, mówi. Być może Władysław Foksa ma rację. W polskich archiwach udało się odnaleźć dokumentację, raporty kapitana Lawiny, gdzie mowa o tym, w jaki sposób przeniknął on do zgrupowania Bartka. Nie natrafiono natomiast na żadne papiery pokazujące, jak przeprowadzono akcje, gdzie dokonano egzekucji, w którym miejscu zakopano szczątki. Nie ma też informacji, kto wydawał rozkazy i kto bezpośrednio uczestniczył w działaniach. Są jedynie strzępki informacji, poszlaki, na podstawie których można próbować zrekonstruować wydarzenia z 1946 roku. Czy taka dokumentacja w ogóle powstała? Prokurator Nalepa uważa, że tak. Urząd Bezpieczeństwa był instytucją dość mocno zbiurokratyzowaną i nic nie mogło się odbyć bez stosownego zapisu. Pewnie był to raport w zaledwie dwóch, trzech egzemplarzach, trafił na biurka najważniejszych osób w państwie. Później jego krótki żywot zakończył się gdzieś w kominku któregoś z wysoko postawionych funkcjonariuszy. Wraz z nim spłonęła prawda o operacji Lawina i o losie 158 partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych. Najwięcej o tym, jak mogła przebiegać likwidacja partyzantów spod Beskidzia, wiemy z zeznań Jana Zielińskiego, nie ma jednak żadnych materiałów, które pozwoliłyby zweryfikować to, co opowiedział były funkcjonariusz UB. Są jedynie poszlaki, które pozwalają częściowo uwiarygodnić to, co mówił. Zbierając materiał do książki, kilka razy natknąłem się na zaskakujące, niezbyt chętnie opowiadane historie. Świadkowie zdarzeń półgębkiem wspominali o tym, że gdzieś pojawił się mały Fiat, z którego wysiadł jakiś człowiek i przestrzegał ich przed rozmawianiem o akcji Lawina, Bartku i Baruckim Hubertusie. Mówił, że lepiej będzie milczeć. Co zaskakujące, te opowieści nie pochodzą gdzieś z czasów PRL-u, ale z ostatnich lat, właśnie tych, kiedy toczyło się już śledztwo prowadzone przez Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Duch Służb Specjalnych Polski Ludowej chyba cały czas czuwa nad sprawą. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego niektórzy nie chcą mówić tego, co wiedzą, mimo upływu ponad 66 lat. Nadal się boją.